Jest 13. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. Na ten ruch czekało wielu kierowców. To już oficjalnie jest obwieszczenie ministra energii o obniżkach cen paliw. Mniej na stacjach zapłacić powinniśmy jutro. Polski Resort Spraw Zagranicznych potępił zablokowanie przez izraelską policję odprawiania mszy w Niedzielę Palmową najważniejszemu katolickiemu duchownemu w Ziemi Świętej. Ponad 263 miliony złotych zebrała w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przyszedł czas na podsumowanie. Te pieniądze starczą na to, aby gastroenterologia była jak najlepiej zaopatrzona. Za benzynę bezołowiową 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 16 groszy za litr za olej napędowy 7 zł i 60 groszy. Ceny zawierają podatek od towarów i usług. Minister energii opublikował w Monitorze Polskim obwieszczenie o obniżkach cen paliw. Obniżki to dobry znak dla gospodarki, uważa politolog. Dr Paweł Ramiączek wskazywał w Polskim Radiu 24, że ceny paliw wpływają na całą gospodarkę. Paliwo jest elementem, który jeżeli zdrożeje, to praktycznie za chwilę drożeje wszystko i doskonale o tym wiemy, a każdy, kto zajmuje się ekonomią, to wie o tym, że od pali Zależy bardzo wiele czynników, które później kształtują całość cen w danym kraju. Minister Finansów zapowiada, że niższych cen na stacjach benzynowych można spodziewać się od jutra. MSZ potępiło zamknięcie przez Policję Izraelską, Patriarszę Łacińskiemu oraz Kustoszowi Ziemi Świętej wejścia do Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie. Kardynał Piera Batista Pizaballa miał odprawić mszę świętą w Niedzielę Palmową. Swoboda dostępu do świętych miejsc judaizmu, islamu i chrześcijaństwa jest fundamentem równowagi między wyznaniami i podstawą ich wspólnego funkcjonowania w Ziemi Świętej, napisał MSZ w komunikacie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu najpierw oświadczył, że kardynał nie został wpuszczony ze względów bezpieczeństwa.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 Donald Tusk podkreślał podczas spotkania wielkanocnego z żołnierzami, że silne wojsko jest gwarantem bezpieczeństwa. Silna armia to zasługa wszystkich obywateli, mówił szew To, rządu. że jesteśmy dzisiaj rekordzistami, jeśli chodzi o finansowanie własnej armii w całym pakcie północnoatlantyckim, to przecież wysiłek całego naszego narodu. A więc wszyscy, wszystkie Polki, wszyscy Polacy i przede wszystkim nasi żołnierze dobrze rozumieją tę potrzebę historyczną. Tak, Polska będzie się zbroić. Tak, Polskie wojsko będzie najsilniejsze w Europie. Nasza armia będzie najnowocześniejsza w Europie. Będzie najlepiej wyposażona w Europie. Premier, a także szef MONU z żołnierzami spotkali się na wielkanocnym spotkaniu. To są aktualności jedynki. Został miesiąc na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska zachęca, by robić to za pomocą usługi EPIT. Usługa EPIT to przede wszystkim wygoda i szybkość, ponieważ w usłudze już mamy wstępnie przygotowane zeznanie. Takie zeznanie przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa. Wystarczy je zweryfikować bądź zmodyfikować. Ostateczny termin rozliczenia się z fiskusem mija 30 kwietnia. Ponad 263 miliony złotych zebraliśmy w tym roku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w czasie 34. finału orkiestry. Jej szef Jerzy Owsiak poinformował, że Wośpy jest już gotowa na dostarczanie sprzętu zakupionego za zebrane pieniądze. Te pieniądze starczą na to, aby gastroenterologia była jak najlepiej zaopatrzona. Już kupiliśmy cztery bardzo ważne urządzenia, których nie było w naszych polskich szpitalach, czyli USG endoskopowe, były dla dorosłych. A my już kupiliśmy cztery pierwsze urządzenia dla czterech klinik, które będą pracowały my się w okolicach lata. To jest ten moment, kiedy finalizujemy wszystkie nasze zamówienia. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała na sprzęt poprawiający dostęp do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W pasie od Pomorza przez Kujawy po Opolszczyznę najwięcej rozpogodzeń, w pozostałych regionach pochmurno z opadami deszczu na zachodzie i deszczu ze śniegiem w górach. Na termometrach od 5 stopni na zachodzie do 10-11 na wschodzie wiatr jest umiarkowany i porywisty, a ciśnienie dalej spada. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 7. Stan wody Wisły układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wynosił. W Karsach 210 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Szczucinie 188 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Zawichoście 296 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 34. W Puławach 162 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 28. W Warszawie 162 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Kępie Polskiej 238 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. We Włocławku 174 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 8, w Toruniu 193 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Tczewie 358 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 8, na Sanie w Przemyślu 98 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1, na Narwi w Ostrołęce 123 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2, na Bugu we Włodawie 154 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 7. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wynosił w Raciborzu Miedoni 205 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 21. U ujściany Sykłockiej 282 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Malczycach 249 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 20. W Połęcku 106 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 3. Stan wody warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 179 cm. W, w, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 232 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro Jedynka.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 10 zł za opakowanie przy zakupie dwóch Cena przed 19,99 Więcej na Carrefour.pl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 16 minut po godzinie 13 i tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski witam serdecznie. 22 645 22 66 to jest telefon do naszego programu. Warto z niego skorzystać. Tym bardziej, że już teraz temat, który bez wątpienia wywołuje emocje. Temat co nieco śmierdzący. I to dosłownie. Będzie bowiem o właścicielach psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach. Pytanie do Państwa brzmi, czy są jakieś Sposoby, jakieś sprawdzone metody, żeby ich zawstydzić, nakłonić, zmusić do tego, aby jednak to robili. 22, 645, 22, 66. Tradycyjnie, na dobry początek, kilka słów, czy też y, kilka komentarzy z naszej sądy. Ja mam pieska i wie pan spaceruje, i co najgorsze. Jeśli piesek się załapie gdzieś na uboczu, na trawce, ale jeśli idą ludzie i pieskowi pozwalają zostawić to pod sąsiada furtką, bramą, to po prostu jest nie do... Co z tym robić? Nie, nie mam pojęcia po prostu. Karać, edukować? No edukować, karać, po prostu uczyć, tak? Trzeba uczyć od małego. Ja myślę, że trzeba dać bardzo dużo, wysoką karę. Jaką na przykład? 10 tysięcy złotych. Naprawdę aż tyle? Tyle. Bo jak idesz, a chodniczki wszystkie brudne, to bardzo obrzydliwe. A to strasznie wysoka kara, to myśli pani, że to jest adekwatne? Adekwatne. Będę więcej sprzątać po piaskach i już. Boli mnie to. Naprawdę boli mnie to, że jakby tak nikt nie sprzątał po tym piesku swoim, to by normalnie była kupa na kupie. Masakra by była. Masakra... W mieście by nie dało się przejść. Nie dałoby się przejść. Najbardziej edukować. Kara nie ma sensu? To nic chyba nie, to nic nie daje karę zapłaci i dalej będzie robił to samo. Niestety to już jest sprawdzone w wielu wypadkach. No według mnie to nie jest w ogóle żaden problem. Czyli co? Czy nie jest jak tak w latach dziewięćdziesiątych przed pełno, tak? Nie. Karać, nie karać. No na pewno zwracać uwagę, na pewno rozmawiać, na pewno edukować młodzież, żeby wiedziała na przykład na przyszłość. Może jakieś tabliczki. Myślę, że najpierw edukacja. Można by było leciutko tak. sprawę nagłośnić. Karać, karać. Po prostu Karać, na pewno. jakimś, nie wiem, na przykład podcastem lub czymś w wiadomościach tak leciutko wspomnieć i myślę, że to coś by pomogło, bo... Czyli edukacja. Edukacja myślę, że tak, bo, bo jakby nie było kary. Może w szkołach? W szkołach to nie ma sensu nie jednak. Ma sensu. Tak nie. samo jak i karać też nie ma sensu. Myślę, że niektóre osoby by się przestraszyły, ale jednak tak gdy metę to tak samo nie ma sensu, więc lepiej edukować. Ma to sens, czy nie ma to sensu? 22,645, 22,66. No idąc trochę tropem tych słów, które padły w tej sądzie, właściwie pytanie brzmi: karać, surowo karać? Pojawiła się nawet propozycja 10 tysięcy złotych, tak, mandat tej wysokości, czy kulturalnie edukować? To na dobry początek, pan Janusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie moje przemyślenia. Jeden piesek robi dwie kubki dziennie. 365 dni, to jest troszeczkę tych chłopek, uświadamiać, uświadamiać, zwłaszcza właśnie od dzieci zacząć. No bo no, nieraz się wdepnęło, że tak powiem, w nieczystości pozostawione przez pieska. A ludzie idą, ud udają tylko, że tam mają torebkę jakąś, ale nie korzystają z tej torebki, a jak piesek się załatwia, to odwracają się, nie widzą tego. No to no panie ten... Januszu, to przepraszam, naprawdę edukacja wystarczy Pana zdaniem w tej sytuacji? No być może jakieś tam kary, ale to mówię, no znowu, znowu trzeba było sieć ludzi, mnóstwo ludzi i sieć monitoringu, żeby żeby wyłapywać, no. no dobrze, Pan Januszu, bardzo, bardzo dziękuję. To był pierwszy głos, pierwszy słuchacz na dobry początek. Proszę bardzo, jest też Pan Robert. Dzień dobry. Dzień dobry. Według mnie nie karać. Proszę Pana, ja z Katowic Mieszkam na ładnym osiedlu. Ale żeby były kosze na odchody od piesgów nie widzę na tym osiedlu. A to słuszna ani uwaga. Nie ma ani pół śmietnika, żeby gdzieś później te odchody... No gdzie te odchody? Niech mi pan powie, gdzie ja mam... załatwić się piesek, gdzie ja mam to, to wrócić? Do normalnego kosza? Do jakiego? Zmieszanego, bio i tak dalej. Gdzie Niech mi pan powie? No, Następne... te, w tej sytuacji I... chyba do normalnego, tak zwanego kosza na odpadki i tyle. No ale jak, no to... No, w tym momencie chciałby pan gdzieś potem wybierać, sortować to, bo ja nie chciałbym tego sortować. No, później, a następna rzecz, też plaga która chodzi nam tutaj po osiedlu, jak się załadzi, to kto ma posądać? Lasy państwowe, miasto, czy kto inny? Panie Robercie, to Bo przepraszam, ten, no, to, to, to dziki, dziki jednak zostawmy z boku, tym bardziej, że w ubiegłym tygodniu dziki w tylko szczerze się pojawiły i miały godną godzinną reprezentację, więc dziś jednak ty, tylko psy, a właściwie inaczej. Nie tyle psy, co raczej ich właściciele. 22645, 2266 i jeszcze raz pan Robert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, ja mam prostą propozycję, jeżeli chodzi o pieski. Oczywiście właściciele edukować, e, nie karałbym ich, natomiast e, robimy za psy jakieś opłaty, w tej chwili są pewnie jakieś minimalne. Proponuję. Są albo nie ma, różnie to bywa. No, no dokładnie, ale przymusowe opłaty na przykład miesięcznie 2, 2,5 tysiąca za pieska i e, to zweryfikuje miłość do naszych milusińskich właścicieli, a jednocześnie, jeżeli będą takie kwoty, powołać odpowiednie służby, które będą czyścić po pieskach. W ramach no dobrze, tej ale kwoty, pani Roberta, tylko że w tym, w tym momencie te opłaty uderzą również w tych, którzy uczciwie od lat sprzątają. I czy to jest fair? No. I oczywiście, że tak, wie pan. No to jest, tak jak mówię, to też również, jeżeli tak, kochają swojego pieska i jak wiemy właściciele nieraz mówią, że miłość jest ta bezcenna do zwierzęcia i jakby oddawanie mhm. tej miłości, więc myślę, że spokojnie przyjmą tą opłatę, jakże skromną uważam. No to panie wtedy... Robercie, to czemu się ograniczać? To czemu 2,5, i a dziesięć? Wie pan, no możemy zrobić 10, natomiast... Albo myślę, 12, że 10... po 1000 zł miesięcznie, rozłożymy no, na raty. Pan, no, no możemy się licytować, może mhm. mieć na przykład 50 tysięcy. Prawda? Nie? no myślę, proponuję rozsądną Aha. opłatę. Czy uważa pan, że na przykład jeżeli mamy kochającego e, właściciela pieska i doszmy 2000 miesięcy za psa, czy to jest wygórowana opłata i on nie będzie musiał sprzątać, bo będą służby od tego odpowiedzialne? Hmm, tak pan to widzi. No to Dokładnie. myślę sobie, że jest wiele innych propozycji, czy też możliwości dorzucenia takiego podatku. No bo na przykład dlaczego nie opodatkować każdego samochodu, który jeździ po ulicach Warszawy, Wrocławia czy Krakowa? Zanieczyszcza, zabiera miejsce i no i wiele, wiele innych ujemnych kwestii. Drogówka musi przecież pracować, można by było z tych pieniędzy utrzymać policjantów z drogówki, Straż Miejską, która pilnuje miejsc parkingowych i tak dalej, i tak dalej. Tylko pytanie, czy rzeczywiście to w tę stronę, te rozwiązania powinny zmierzać. Ale czekam na kolejne propozycje. To jest też jakiś głos w naszej dyskusji. 22 645 22 66. Czekam na kolejne telefony, ale już teraz nasz gość, pani Dorota Będkowska, lekarz weterynarii, specjalista chorób psów i kotów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Doroto, no... Rzekłbym, że oprócz takich spokojnych, wyważonych głosów mówiących o edukacji, o tym, że trzeba rozmawiać, że trzeba tłumaczyć, ja nie do końca wierzę w to, że to rzeczywiście w każdej sytuacji zda, jest skuteczna metoda. No to też mamy propozycję opłaty 2,5 tysiąca złotych za pieska, problem sam zniknie. A... Opłaty po pierwsze, jeżeli, jeżeli mają być kary, to one muszą być egzekwowalne. Od tego trzeba zacząć, więc to pod rozwagę. Odniosę się jeszcze do wyrzucania odchodów psich. Można je wrzucać do koszy tak zwanych zmieszanych, do każdych koszy, które stoją przy ulicy. Nie muszą być to jakieś specjalne kosze, specjalne na psie odchody. Także to może troszeczkę ułatwi jednemu ze słuchaczy, który miał problem, gdzie to wrzucać. I co ja bym proponowała? No przede wszystkim edukacja. Edukacja od najmłodszych lat. Ja często widzę, że to dzieci szybciej e, sprzątają po psie niż dorosły, niż rodzic. Mm -hmm. czy, Jest to idzie... dla nich bardziej naturalne, mam takie wrażenie. Tak. Jeżeli się uświadomi, że to nie jest kwestia tylko higieniczna, że to nie jest kwestia tylko tego, że potem te buty to trzeba upmyć, jak się biegało po trawniku, tylko że to jest kwestia również naszego zdrowia, a czasami nawet życia. Dlatego, że w odchodach zwierząt mogą być różne pasożyty najróżniejsze. Mogą być kłazińce, czyli tasiemce, mogą być obleńce, czyli na przykład blizna psia, e, mogą być. Również pierwotniaki, jak giardia. I większością z tych e, niestety może również w niewłaściwych warunkach zarazić się człowiek. Także sprzątanie po zwierzakach to nie jest tylko kwestia estetyki, zwłaszcza teraz jak nie mamy już śniegu, a trawa jeszcze nie urosła i to jest widoczne, ale również kwestia naszego zdrowia. Więc jeżeli byśmy położyli nacisk i zaczęli edukować dzieci już w wieku przedszkolnym. Oczywiście musi być to wiedza dostosowana do ich poziomu pojmowania. To myślę, że za kilkanaście lat byłoby zdecydowanie lepiej. Już teraz jest lepiej, jak to obserwuję, niż 20 lat temu, 30, kiedy właściwie nie można było przejść tym, co było kiedyś trawnikiem. Teraz jest lepiej. Widzę, tak jak chodzę i obserwuję, większość spacerowiczów z psami sprząta. Sprząta i to jest naprawdę budujące. Jeżeli e, kiedyś spotkałam pana, który mnie sprzątał, ja szłam ze swoimi miksami, więc zapytałam, czemu nie sprzątał, więc odpowiedział, no nie wziąłem torebki. No to ja oczywiście wyciągnęłam swoje dwie i mówię, proszę bardzo, ponieważ zawsze noszę z zapasem. W tej chwili są już specjalne pojemniki, a, w których można nosić woreczki. Są woreczki również biodegradowalne, Także naprawdę, jeżeli ktoś chce schronić środowisko, może to robić, nie mówiąc, że to jest tyle plastiku. Nie, można również specjalne woreczki kupić. Można taki pojemnik z woreczkami przy, przymocować sobie do smyczy, do paska. Nie jest to problemem. Koszy zdecydowanie powinno być w niektórych rejonach więcej, bo niekiedy jest ich za mało. To prawda ale no to już zależy od zarządcy terenu. Także jeżeli gdzieś jest za mało, a jest to teren na przykład miejski czy dzielnicowy, można zwrócić się do właściwego organu i poprosić o ustawienie koszy i na pewno będzie to wykonane. To Tylko Pani Doroto, musi... to w takim razie, jeżeli chodzi o te podpowiedzi, w jaki sposób być może pomóc nam w tych czynnościach, to do tego jeszcze powrócimy. 22 okay. 645, 22, 66. Teraz kolejni słuchacze, kolejne słuchacze. Pan Grzegorz jako pierwszy. Dzień dobry. A, dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich. E, ja chciałem króciutko powiedzieć, jak słuchałem też e, słuchaczy poprzednich, którzy też zwracali uwagę, edukacja najważniejsza, ale musi być edukacja poprzez karanie. Najpierw mniejsze karanie oczywiście, jakieś przypomnienie, upomnienie, tak jak na przykład za kierownicą, ale potem niestety karanie musi skutecznie doprowadzić, żeby kupy nami, mhm. psie jakby to, to nie panie no, to tak. tylko jedno ale, bo ja się z panem zgadzam, tylko rzeczywiście jest kwestia egzekucji tych przepisów. No bo jeżeli chodzi o kierowców, sprawa jest prosta, mamy ulice, możemy postawić fotokamery, możemy postawić patrole, radary i tak dalej, i i jakoś sobie poradzimy. Natomiast jak skontrolować naraz wszystkie trawniki, wszystkie parki, I, wszystkie ja już łąki? Odpowiem. Mhm. Ja już odpowiem. Wielu Polaków jeździ do Włoch. Na przykład miejscowość Bibione to żadna tajemnica, bez jest nic nad Polskim Morzem. I tam jakoś Polacy umią woreczki ze sobą nosić. I tam oczywiście też te dany region umie zadbać o woreczki również. Oczywiście one są tam grosze, kosztują niewiele. I tam Polacy, zauważyłem, że umią zbierać i żaden się nie wychyla po swoim piesku. Ale u nas w kraju jakoś dziwnie nie ma. Jest to do, wiadomo, jest to do jakichś tam e, do, do urzędów miast, czy, czy, czy do gmin jakieś tam zobowiązanie, ale nie możemy też pozwolić, tak jak pan tutaj jeden mówił z całej oczywiście do pana słuchacza, że on ma problem, e, my mamy mieć problem jako użytkujący trawę, czy dzieci, bo on e, jakby, ten właściciel tego psa nie uważa, że to, co jest od psa, również należy do niego. E egzekw egzekwowanie no jest, jest pewnie zadanie dla służb, ale musi to jednak mm -hmm. przynosić skutek. Nie może być tak, że będziemy mówić, mówić yy, z własnego doświadczenia. Wiem, że mówienie raczej tutaj nic... najpierw oczywiście delikatnie pierwsze upomnienie, potem jakaś minimalna kara, ale potem musi być nawet i, i za trzecim razem ta pani, yy, co powiedziała tam dwa, czy dziesięć tysięcy. Nie, dziesięć, tak? dziesięć była propozycja. Bez o, litości. O, no i proszę bardzo, jeżeli za pierwszym razem rozmowa zwykła nie pomogła, za drugim razem minimalna kara, nie... no to no, no wyobraźmy sobie... kiedy. Czyli wchodzimy w recydywę. Po prostu. No, ciągle będziemy upominać kierowcę, a on będzie mi jeździł, mhm. y, wśród dzieci, y, jak sobie będzie jeździł, on w końcu doprowadzi do kata katastrofy. Oczywiście tu jest problem mniejszy, ale no, jest ważne, ażebyśmy jeden drugiego szanowali poprzez właśnie takie zachowania. To nie jest tak, że pupile nasze będą robić nazwość naszym sąsiadom, znajomym, to, to, to też nie jest rozwiązanie. Jest to problem, ale on musi być kulturalnie rozwiązany przez kulturalnych ludzi. No i myślę sobie, że tak. to nie, nie nasze zwierzaki, nie nasze czworonogi są problemem, tylko jednak my jako ich opiekunowie. Bardzo dziękuję. To był pan Grzegorz. No to pani Gabriela. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa, panie redaktorze. Przede wszystkim aktywność społeczna, powiedziałabym na pierwszym miejscu. E, aktywność społeczna, to znaczy właśnie zwracanie uwagi, reagowanie na to, co się dzieje e, pod naszym blokiem, czy na naszym osiedlu. Ja jestem mamą dwójki małych dzieci i nieraz mi dziecko przyniosło na bucie niespodziankę no nie chciałabym, żeby tak to się kończyło, że z powodu czyjegoś zaniedbania inne osoby trzecie muszą jak gdyby, te konsekwencje ponosić. Mhm. Ja mam dosyć czyszczenia butów dziecka z psiej kupy i chciałabym, żeby właściciele za to odpowiadali. To jest tak proste dla mnie, panie redaktorze, tak logiczne, jeżeli człowiek y, po sobie sprząta, tak, spuszcza po sobie wodę, pies tego nie potrafi, no to właściciel to robi. Ja kiedyś zwróciłam y, jednej pani uwagę, y, piesek się załatwił, pani udaje, że nic nie widzi i pyta się, przepraszam, czy to pani pies? No mój tak. To proszę pani, to, co ten pies po sobie zostawia, również należy do pani i trzeba byłoby to po prostu sprzątnąć. No bo pies... A jaka była odpowiedź? Się ...nie załatwić. Zlek no, zostałam zlekceważona mhm. Natomiast uważam, że należy reagować Bo jak my będziemy zamykać oczy Udawać, że nie widzimy Albo zabraknie nam odwagi No to bezkarnie się ci właściciele będą yy, czuli psów Chociaż chcę też powiedzieć tutaj, tak jak przedmówca mówił, że czy pani ekspert, coraz więcej ludzi faktycznie e, Oj, zmienia się, prawda? Naprawdę. jest, jest Znaczy narzekamy, się. ale i tak jest kolosalna różnica. Pani Gabrielo, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645, 22, 66. No to pan Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry. Dużo przedmówców już powiedziało to, co ja miałam na myśli. Moim zdaniem, jeżeli chcesz mieć psa... Musisz y, y, mieć zgodę, jeżeli mieszkasz we wspólnocie, y, wspólnoty. Y, mój pies ma numer chipa taki, taki i owaki. To już, już jest pierwsza restrykcja. Mm -hmm. A druga sprawa, jeżeli y, y, poza wspólnotą, zgodę wszystkich lokatorów. I nie ma, przepraszam, jest takie y, y, przysłowie, nie ma celania w PKS-ie. Albo dyscyplina, albo chęć posiadania psa. I ja to podejście, no, może nie zgadzam się w 100% procentach z tym, o czym Pan mówi, natomiast rozumiem, jak gdyby ten punkt widzenia. Natomiast znów mam pewną obawy. już abstrahując od tego, czy to nie są nazbyt wymogi, no to pytanie, jakich przestrzegać i jak je egzekwować, bo mamy z Ale tym problem. Proste, I to nie tylko na tym jeżeli polu. Jeżeli nie będzie ten właściciel przestrzegał, jedna skarga, druga skarga, to pies ma tego chipa mhm. i wówczas zadzwonię do Straży Miejskiej. I ja nie będę musiał, że pan Iwsiński yy, yy, nie pilnuje psa, a pan Y yy, nie zgadza się z tym. No dobrze, panie Krzysztofie, Wiesz, swój, roz, roz, swój rozumiem don, podejście. Koniec. A, a, a byłem psiarzem. Ja nic do psów nie mam. Uwielbiam zwierzęta. Ja też uważam, że to problem nie w psach, a we, a we właści tak. w właścicielach, no po prostu. Panie Krzysztofie. Oczywiście. Bardzo, bardzo dziękuję. Wypił gąk 22645-2266. Kolejny słuchacz to pan Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że powinno się karać e, właścicieli psów, e, jeżeli nie sprzątają po swoich pupilach. E, byłem świadkiem nieraz, jak po prostu, no wiadomo, albo ktoś się... Mam takiego jakiegoś sąsiada na przykład, rano wychodzę na balkon, widzę jak idzie z psem, oczywiście pies bez smyczy, i w momencie, gdzie on tam gdzieś e, załatwia swoje potrzeby, to sam siad oczywiście głowa w, w, w, w drugą stronę i nie widzi. E, tak samo kiedyś miałem przypadek, zima była. Pani była z małym pieskiem, więc ta kubka była naprawdę mała. I oczywiście widziała, że ja patrzę. To co zrobiła? Schyliła się z tą torebką, ale tej kubki nie wzięła, tylko przysypała śniegiem i udało, że wzięła. Aha, czyli takie trochę markowanie działania, tak? Tak, tak, tak, mm -hmm. tak, dokładnie. Ale jednocześnie, proszę zobaczyć, no to, że ta pani wykonała taki gest, świadczy o tym, że doskonale wiedziała, o co chodzi. Doskonale, doskonale. wiedziała, doskonale, tak. Mm -hmm. eee, nie wiem, no bo kurczę, jeżeli e, ludzie nie, nie potrafią, nie chcą wprzątać po, po swoich pupilek, no niech może ich nie wyprowadzają, niech w domu takie rzeczy, <śmiech> <śmiech> te piaski zalecają i niech sobie żyją z nimi. <śmiech> no, <śmiech> w takim ten. Dobrze, to, to panie Piotrze, to też jest jakaś propozycja. Bardzo dziękuję. <śmiech> taką śmieszną jeszcze historię hmm. podam. Mój kolega kiedyś pierwszy raz przyleciał od dawien dawna, tak naprawdę urodził się w Polsce, ale od razu za, za babasa wyleciał do Australii, przyleciał do Polski w pierwszy raz i wdebnął w kupę. Tak był zdziwiony w ogóle, spojrzał na na i kupa. I zdziwienie. No myślę, że w niektórych krajach rzeczywiście to, to mogłoby budzić zdziwienie. Druga kwestia jest też taka, że mam takie wrażenie, to nie jest poparte żadnymi badaniami, że w Polsce po prostu zwierzaków jest bardzo, bardzo dużo. My lubimy trzymać psy, lubimy trzymać koty, a to oczywiście ma swoje konsekwencje. No to jeszcze pan Ryszard. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, mam takie dwie uwagi, bo słuchałem panu i ten pan co pro, mówił o podatkowaniu 2000 złotych. Ja nie, 2,5, żeby być tak, tutaj A, dokładnym. No, ten pan sobie nie zdaje z tego sprawy, że u nas w kraju jest bardzo dużo samotnych ludzi, rencistów, emerytów, którzy trzymają te pieski. Dla niego 2,5 tysiąca miesięcznie To jest majątek. To jest cała emerytura. Mm -hmm. To jest po pierwsze. Druga, pani za wschodniej granicy mówiła 10 tysięcy. Akurat ja mieszkam w takim mieście, gdzie tych. Tych, tych gości mamy tu sporo i oni w większości nie zbierają. To jest prawda. Połowa zbiera, sam mam pieska, połowa zbiera, połowa nie zbiera. To jest prawda. Panie Ale Ryszardzie, ja myślę, że żadnej... akurat pod tym względem my też nie mamy się czym pochwalić, bo ja kojarzę swoje podwórka i myślę, że bez gości z zagranicy to też wyglądało bardzo, bardzo różnie. 22 645, 22 66, czekamy na Państwa głosy, czekamy na Państwa komentarze, co zrobić, żeby właściciele czworonogów, właściciele psów zechcieli sprzątać po swoich psach, karać, edukować, prosić, namawiać, no to jeszcze Pan Edward, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja chcę przede wszystkim zwrócić uwagę na pewne nieścisłości. Po pierwsze w miastach, gdzie są trawniki zadbane i są y, y, y, plakietki nie wchodzić na, y, na trawnik. To jest y, duża nieścisłość, bo gdzie te psy z tymi właścicielami mają załatwić swoje rzeczy. Druga sprawa. Ja mieszkam y, y, zarówno w mieście, jak i na działce. Na działce mam 10 swoich psów i psy są bardziej kulturalne niż ich właściciele. Bo pies jak się urodził, a urodził się u mnie, to do, za, jak zaczął chodzić, to zawsze robił kupę czy siku poza swoim y, miejscem zamieszkania. Nawet na działce już później, jak są starsze, nie chcą robić, tylko chcą, żebym z nimi wyszedł na drogę. Drogę zrobiłem sam 200 metrów, więc nie widzę tu żadnych problemów. Po trzecie, y, kupy są biodegradowalne, więc dajmy spokój tym kupom, ale y, przynajmniej nie chodźmy pod balkonami, bo pod balkonami wtedy śmierdzi. Mhm. Czyli zwracam przede wszystkim uwagę na to, że y, nieścisłość. Nie wolno wchodzić na trawniki, więc gdzie ten pies ma zrobić w mieście? Chyba tylko na tretuar i jezdnie. I wtedy trzeba nosić ze sobą y, te woreczki i zbierać, bo to wiadomo, że to jest mina. Ale jeżeli jest napisane, że nie wolno wchodzić na trawę, to wypuśćmy na długiej smyczy te, y, tego pieska daleko od balkonu. Niech sobie tam zrobi i ta kupa się z No to dobrze, jest panie panie... to panie Edwardzie, to tylko dwa zastrzeżenia do tego, o czym pan mówił, bo ja rozumiem jak gdyby tok rozumowania. Natomiast, no, po pierwsze, kwestia zapachowa. Myślę sobie, że gdyby rzeczywiście na naszych osiedlach wprowadzić tego typu zasadę, to po jakimś czasie byłoby ciężko po prostu na nich mieszkać. I to jest pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie, to jest to, o czym mówił nasz gość, pani yy, doktor Dorota Będkowska, yy, że, no, te kupki psie, to, to nie jest tylko kwestia estetyczna, to jest również bardzo realne zagrożenie e, medyczne dla nas e, ludzi i chociażby z tego powodu też należałoby je po prostu sprzątać. To do tego śmierdzącego tematu, nie waham się tego powiedzieć. Wracamy już za chwilę. przed burzą, rowerem knęł szybciej niż bolidy w formuły jeden wyznaczając granicę między ziemią a niebem był czas, a z pleców wyrastały skrzydła w tym nierealnym zawieszeniu Między drogą a piorunem Kierowaliśmy się sercem, nie nierozumem Wszystko miało ten lepszy smak Życie miało luźniejszy vibe Wolność ponad prestiż Trzeba górnie, Netflix Tak bogaty już nie będzie tutaj żaden z nas Słuchaj mnie, synu, gdy tylko przyjdzie czas Żadne diamenty to momenty są wieczne Słuchaj mnie, synu, gdy tylko przyjdzie czas Nie żadne diamenty, to momenty są jeszcze W nas, w nas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne Taki moment, gdy zamienialiśmy się w Bogu Z patyków mieliśmy giwery, z szyszek na boje ninja, żołnierze, Indianie, boje był czat. A w naszych rękach wszystkie światy Byliśmy kim tylko chcieliśmy Choć tą jedną nogą dziś strach nas dopada Gdy chcemy być sobą Słuchaj mnie synu, gdy tylko przejdzie Żadne diamenty to momenty są wieczne w nas Posłuchaj mnie, synu, gdy tylko przyjdzie czas to nie żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas Wszystko Radio. ten lepszy że za 17 minut, godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645, 22 66. Dziś rozmawiamy o tym, czy są jakieś skuteczne, właśnie skuteczne sposoby na właścicieli PSów, aby sprzątali po swoich pupilach, czy bardziej karanie. Pojawiły się nawet propozycje kar mandatów do 10 tysięcy złotych, czyli bardzo, bardzo e, rygorystycznie i bardzo ostro. Po drugiej stronie mamy jednak sporą część naszych słuchaczy i słuchaczek którzy uważają, że należy zacząć od edukacji, być może po jakimś czasie, jak Jakieś obostrzenia, ale edukacja to rzecz podstawowa. 22645-2266, a może Państwo mają jakieś sprawdzone metody, sposoby na to, żeby zawstydzić, żeby no właśnie sprawić, żeby to sprzątanie było trochę skuteczniejsze. E, wracamy do naszego gościa, pani Dorota Będkowska, lekarz weterynarii Pani Doroto, bardzo różne głosy. E, właściwie z każdej strony jakaś propozycja, jakiś komentarz. No tak, ludzie są różni, to i różne są głosy. W związku z czym ja mam taki apel do psiarzy, do osób, które posiadają psy, a które jeszcze nie sprzątają, czy nie zawsze sprzątają po swoich psach, bo czasami też tak jest, żeby jednak sprzątali, dlatego że jak ktoś wejdzie w kupę, nawet jeżeli ma psa, budzi to jego niechęć się, zwłaszcza gdy na przykład biegnie do teatru w szpilkach Eee, no właśnie i taka nieprzyjemna sytuacja się zdarzy, więc po pierwsze starajmy się, wierzmy odpowiedzialność za to, co swoiliśmy, i starajmy się w imię wspólnego dobra i takiego współżycia społecznego sprzątać po swoich psach, to po pierwsze. Po drugie kary, żeby były skuteczne, muszą być egzekwowalne, to co już mówiłam. Strasz Miejska nie podejmie interwencji w momencie, kiedy nie ma dowodów na to, tak? A bardzo trudno złapać jest osobę, czy właściwie psa z osobą na gorącym uczynku, e, bo no, musiałby to wtedy ktoś, to patrol, nie wiem, przejeżdżać, widzieć i mógłby wtedy ukarać mandatem e, taką osobę, więc jest to trudne. Dlatego ja nadal bardzo składę, nie skłaniam się ku edukacji i edukacji od najmłodszych lat, E, bo tak jak mówiłam, nie tylko jest to nieprzyjemne, nie tylko te buty trzeba myć, czyścić, ale również jest zagrożenie ze strony e, pasożytów, bo na przykład larwa toksokary, czyli glisyk psiej, jest w stanie przetrwać nawet kilka lat w górnej warstwie gleby, w tym 20 cm gleby powiedzmy, więc to jest to bardzo długo, a potencjalnie zarazić się może tak naprawdę każdy, bo Oczywiście najbardziej narażone są dzieci, na przykład, które biorą wszystko do buzi, które mniej myją ręce. No myślę, że po pandemii nawet rąk jednak u większości dorosłych osób pozostał. Tym i jest to zawsze zagrożenie, więc pamiętajmy o tym. I jeszcze jedna bardzo rzecz to, e, ważna, którą jeden z ostatnich słuchaczy pan e, poruszył, to jest kwestia e, tego zdziwienia od co którzy do nas przyjeżdżają. Tak. Dlatego, że ja kiedyś rozmawiałam z kolegą, który był lata temu w Londynie u swojego kolegi również, lekarza weterynarii, e, a był to lekarz ludzki i e, wyszli razem na spacer z, z pieskiem tamtego pana i właśnie pan sprzątnął. Lata temu to było. E, no Polak jak to Polak rozejrzał się i mówi tak, a dlaczego ty sprzątasz po tym się? Przecież nikogo nie ma na ulicy, nikt tego nie widzi. Hmm, no wiesz, jakbym nie sprzątnął, a jednak ktoś by na przykład przez okno mnie zobaczył, czy, czy przez sąsiad przejeżdżający samochodem, to ja bym już nie miał pacjentów. Więc jest coś takiego jak ostracyzm, tak? czyli jeżeli ktoś nie stosuje się do norm e, zwyczajowych, które niekoniecznie mogą kończyć się ukaraniem pieniężnym a takiej osoby, no to może stracić w inny sposób, bo po prostu wszyscy się odwrócą od niego, będą jak to, To jest lekarz, który nie sprząta po swoim psie. To pani Dorota, no to, to, to tym przykładem, tak, to tym, na tym przykładzie musimy niestety zakończyć, bo mamy jeszcze słuchaczy i bardzo, bardzo mało czasu. Dorota Będkowska, lekarz weterynarii, specjalistka chorób psów i kotów. Bardzo, bardzo dziękuję i teraz już szybciutko obiegniemy do naszych słuchaczy. Czeka pan Piotr, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. No ja tutaj troszeczkę może wsadzę w kim w mrowisko, ponieważ rzeczywiście ja mam psa, mam psa. Nie powiem, że nie jest to duży pies labrador. Często no, trzy razy dziennie wychodzę na tak zwany spacer z nim po parku i są ludzie rzeczywiście, którzy sprzątają. Z tym, że ja tutaj chcę przekazać jakby punkt spojrzenia osoby posiadającej psa z konieczności, ponieważ ja mam psa przewodnika. I tutaj należy wszystkim ekspertom, którzy się wypowiadali i mówię o słuchaczach, o karaniu i tak dalej, psy asystujące zgodnie z ustawą są zwolnione od, właściwie i właściciele są zwolnieni od sprzątania po, po nich. Jest to wzięte no, poniekąd na logikę. No ale też mam właśnie takie, no targają mną dylematy, bo u, ja w miarę możliwości, jeżeli jestem z kimś, to proszę kogoś, żebym podprzątał po moim psie, bo chodząc po parku z psem, no, nierzadko u, zdarza mi się, że tak powiem, przynieść co nieco do domu mhm. i tutaj, no są przepisy, które rzeczywiście nakazują sprzątanie po swoim piesku, ale te przepisy są martwe. Wiem też z własnego doświadczenia, ponieważ znajomi mi mówili, że tu sobie chodzili po strażnicy miejscy. Tu ktoś szedł z pieskiem, nie posprzątał po obsie, a strażnicy, no nie zareagowali. No są ewidentnie rzeczy ważne i ważniejsze, tak? Można chyba skomentować to podejście do tego tematu. Panie tak, Piotrze, my przepraszam, my też, musimy mknąć dalej, natomiast ja się bardzo cieszę, że pan też ten wątek wrzucił i to spojrzenie, tę perspektywę, o której zapominamy. No to jeszcze jeden pan Piotr. Pio, pan Piotr numer dwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Od mam 60 lat i od dziecka właściwie mam pieski, od 10 roku życia i powiem tak, nawet jak jeszcze w naszej kulturze nie było takie, um, takiego przekonania, że należy sprzątać, to mi mama już jako dziecku kazała sprzątać i tak mi zostało do dzisiaj. Kocham, uwielbiam psy, uważam, że należy karać za niesprzątanie od chod. I mówi to pan jako psiarz. Mówię to jako mm -hmm. zawodowy psiarz, można powiedzieć. Nawet pan z wadą wzroku, czy, czy, czy pan niewidomy, niech się niczym nie przyjmuje, bo jeżeli to wejdzie w naszą kulturowość, to nawet nie będzie nikogo musiał prosić. Po prostu ktoś za niego to posprząta. Także tutaj nie ma obaw. Karać jak najbardziej. Jeżeli chodzi o to, o czym mówiła pani doktor, to tak naprawdę od tego są, jest monitoring. W tej chwili właściwie już wszechobecny i można zrobić z monitoringu zdjęcie, a właściciele z pieskami najczęściej wychodzą w te same miejsca się załatwiać i tak dalej, i tak dalej. Także pan strażnik miejski może potem poczekać sobie na tego delikwenta, nawet na drugi dzień. Panie to Piotrze wszystko do załatwienia. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję i teraz naprawdę już ekspresowo na koniec pan Adam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się zgadzam z panem Piotrem, Oczywiście, że powinny być kary. Nie zgadzam się z panią doktor, która powiedziała, że nie powinniśmy karać. No przecież jak, jak mamy, jestem kierowcą i, I nie, nie, przepraszam. Prędkość. Pani doktor nie mówiła, że nie powinniśmy, tylko że problemem jest egzekucja, czyli wprowadzanie martwych no, przepisów, ale, które nie będą egzekwowane. No, ale to nie to samo. Ale, ale nie, bo policjant jeżeli stoi i łapie kogoś na prędkość, to na przykład zatrzymuje mnie, bo przekroczyłem prędkość. Mhm. Z tyłu jedzie kierowca, który przekracza prędkość, go nie zatrzymuje akurat. No to też nie, nie każdego kierowcę zatrzyma policja, tak? I tak samo powin, powinniśmy karać, bo po swoim psie każdy powinien posprzątać. I panie tak? Adamie, ja się tu mogę podpisać lewą i prawą ręką, tak powinno być. I to jest hasło na sam koniec naszego spotkania, naszej dzisiejszej audycji. Bardzo wszystkim dziękuję. Natomiast już teraz bardzo miły obowiązek, czyli folder ulubione po godzinie 14, a w nim dzień dobry. A w pierwszej części programu Dzień Dobry, oczywiście w pierwszej części programu historia pewnej aktorki, która przypadkiem podczas z wakacji stała się międzynarodową gwiazdą Joanna Pacuła. O. Jest książka o Joannie Pacule, najsłynniejsza Polka na świecie, Marty Górnej. Marta, Pani Marta odwiedzi nas w pierwszej części folderu. Porozmawiamy o aktorce i o jej Oczywiście. Życiu. Do tego sprawdzimy... Mm. Czy można podróżować po Warszawie śladem tako Hemingwaya? A to już tak? Już to już, już, ten, się czas, to już mhm. ten czas i y, opowiemy państwu o niezwykłym przedsięwzięciu, pod którym to y, któremu to poświęcony będzie cały kwiecień w Radiowej jedynce. No proszę bardzo. Szczegóły po godzinie 14. Tak. zapraszamy. You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. And I was meant to tread the Wait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 to jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą w Carrefourze Wielkanoc zapowiada się rodzinnie, teraz figurka czekoladowa Lind, 100 gramów różne rodzaje, w promocji 1 plus 1 za grosz oferta ważna do 4 kwietnia skorzystaj, Carrefour, Wielkanoc smakuje lepiej Reklama Radio Kierowców Ewa Mierzejewska, zapraszam. Znamy już szczegóły zdarzenia na a które powoduje długi korek na jezdni w kierunku Poznania. Chodzi o odcinek między węzłami Skierniewice i Łowicz w pobliżu Łagowa. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Nie mamy poszkodowanych, ale mamy zwężenie. Na 388 km zablokowany jest prawy pas. Chodzi o jezdnie w kierunku Poznania. I tutaj niestety korek ma już prawie 10 km. Mogą Państwo objechać drogą krajową nr 92, na którą zjeżdżamy na węźle Wiskitki, a później drogą krajową nr 4. 14, którą możemy dojechać na przykład do Strykowa. Cały czas korkuje się skrzyżowanie autostrady A1 z S6 w Rusocinie, niedaleko Trójmiasta. W tej chwili zator mamy już tylko w stronę południową, czyli tak jakbyśmy jechali w stronę Łodzi czy Warszawy i tutaj ten korek jest odstraszny na do Bramek w Rusocinie właśnie w kierunku południowym. Spowolnienia utrzymują się na a niedaleko Krakowa. Tutaj niewielki na razie korek w kierunku Katowic od okolic zjazdu na Zakopiankę do Węzła Tyniec. I Mamy też na trasie Katowice-Kraków na jezdni w kierunku Krakowa spowolnienia na wysokości Chrzanowa. Tutaj przyczyną są roboty drogowe i zwężenie. Tutaj jest spowolnienie. Korkuje się nadal droga krajowa numer 28 ze Skomielnej Białej do Wadowic, a także 28 w Makowie Kanańskim, także 28 w Nowym Sączu i 75 na trasie Nowy Sącz-Stary Sącz. Na Mazowszu wzmożony ruch widać już na S8 w Warszawie, na jezdni w kierunku Marek i Białego Stoku. Korek jest od Mary Mąckiej do Węzła powąskowska W przeciwną stronę spowolnień mamy odwęzła, Węzła Marymącka przez most Grota Roweckiego. Cały czas także duży ruch na Siódemce nieopodal Łomianek. jestni w kierunku Warszawy. Korek jest na wysokości Młocin. W przeciwną stronę mamy także spowolnienia.